Potępił też usprawiedliwianie zła imieniem Boga. Biada tym, którzy naginają religię i nawet samo imię Boga do własnych celów wojskowych, ekonomicznych i politycznych, wciągając to, co święte, w to, co jest najbardziej brudne i mroczne. Wy złaknieni i spragnieni sprawiedliwości, wy ubodzy, miłosierni, ci i czystego serca, wy, którzy płakaliście i jesteście światłością świata. Ba Być posłusznym Bogu, a nie ludziom, ponieważ tylko On jest Bogiem. To zachęca nas do wspierania inkulturacji Ewangelii oraz do czujności, abyśmy nie wpadli w pułapkę podążania ścieżkami, które mieszają wiarę katolicką z innymi przekonaniami i tradycjami, które w rzeczywistości często służą celom politycznym i ekonomicznym. Tylko Bóg wyzwala, tylko Jego Słowo otwiera ścieżki wolności, tylko jego duch czyni i o tym wszechświecie, bo te astrocyty podobno to takie małe gwiazdy, tak? Zgadza się. Astrocyty nazwa sama, dosłownie tłumaczymy to jako komórki gwiaździste. Odkrycia astrocytów zaczynają się mniej więcej w połowie XIX wieku, gdzie... badania, mamy świetnie rozwiniętą genetykę, neurobiologię. Jedyne, co potrafimy zrobić, to możemy rekombinować niektóre białka, które otrzymujemy normalnie z osocza dla chorych na przykład na hemofilię, więc niektóre białka rzeczywiście w tej chwili już mogą być rekombinowane, niektóre czynniki i wtedy nie musimy korzystać z tego materiału osocza. Pani profesor, ale przecież prowadziliśmy badania nad krwią syntetyczną. podawaniu, co się może bardzo źle skończyć. Pani profesor, tych grup jest kilka, prawda? 47 układów grupowych w tej chwili. No to rzeczywiście... A zazwyczaj mówimy o, o układzie AB0 i RH, a tak naprawdę w tej chwili jest 47 układów grupowych i co jakiś czas jakiś nowy nam pozasządowe i instytucje, projekty, które są skierowane na dbanie o wspólne dobro, co jest oczywiście tematem bardzo szeroko pojętym, ale chodzi na przykład o zmianę jakości życia, o zazielenie jakiegoś obszaru, o prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych, organizowanie ciekawych spotkań, organizację koncertów. Także wiemy, że to właśnie te oddolne inicjatywy są działaniem, które ma realną moc sprawczą i przenosi się faktycznie na